Sebastian Kawczyński jest prezesem Plagiat.pl, pierwszego polskiego systemu antyplagiatowego, założycielem i dyrektorem Fundacji Fresnela, działającej na rzecz uczciwości w nauce, propagatorem rozwiązań antypirackich. Tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradia. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem powiedzieć o... Znaczy, może zanim zacznę, bo chciałem pokazać Państwu wyniki naszych analiz związane z tym, jak się pojawiają pirackie treści w podwaru komikuj.pl. Zanim przejdę do krótkiej prezentacji tych treści, chciałem powiedzieć... Znaczy, zrobić taki wstęp ideowy, jeśli tak mógłbym to określić, bo to wszystko, co pokażę, dowodzi, że Termin piractwo jest jak najbardziej zasadny. Ja oczywiście będę mówił o pewnym fragmencie tego zjawiska. To znaczy, jak ktoś mówi, czytałem na przykład wypowiedź pana prezesa Liprzyca na ten temat, że to ten termin jest nieuprawniony, bo on tak negatywnie cechuje ludzi i tak nie powinno być tutaj przeczytemu strój pana, który właśnie. Ja myślę, że to raczej pan ma rację, bo jeśli. bo to jest taki etos piracki, może się by tak atrakcyjnym młodym ludziom. I jeśli obserwujemy ten fragment tego zjawiska, właśnie tą, tych uczniów, którzy sobie coś tam kopiują, to nam się wydaje takie stygmatyzowanie ich, kryminalizowanie ich działań, wydaje się nieetyczne. My natomiast chcemy pokazać ten drugi biegun głównie, ten, na którym są, są ludzie, którzy na takim właśnie nielegalnym obiegu treści zarabiają pieniądze i robią to świadomie, to właśnie chcą robić i takie yy, to znaczy, to część prezentacji, które tutaj oglądamy na tej konferencji, ona, gdyby spojrzeć na to, zadać pytanie kui bono, kto na tym korzysta, kto zarabia na tym, że e, takie właśnie, znaczy, że tak funkcjonuje ten obiekt kultury, to nad tym się warto zastanowić, to pytanie warto zadać. Są podmioty potężne, też można je określić jako koncerny, które na tym zarabiają. I chciałem Państwu przedstawić garść argumentów za tą tezą. My, od jakiegoś generalnie, nasza firma, my zaczęliśmy od badania zapożyczeń treści w pracach głównie studentów. Tym się zajmowaliśmy na początku, to znaczy udostępnialiśmy uczelniom taki program, który pozwala sprawdzać, czy praca, którą napisał student jest napisana przez niego, czy on tam umieścił fragmenty jakichś innych prac. Później staraliśmy się to narzędzie wykorzystywać na różnych polach i też rozwinęliśmy taką taki produkt, który pomaga wykrywać różne pliki w sieci. Czyli pomaga robić to, co robi ktoś, kto chce sobie z nielegalnego źródła ściągnąć jakąś, jakieś dzieło. No i Państwo widzicie, że takich plików wykryliśmy bardzo dużo od września 2011 roku. O tym, że one były nielegalne świadczy również to, że zostały usunięte na nasz wniosek. My działaliśmy w imieniu właścicieli tych plików. Bardzo dużo sprawdzaliśmy tych tytułów i okazywało się, że, e, że no, zawsze było to obfite żniwo i za 95% tego obiegu odpowiada właśnie serwis chomikuj.pl. Dzięki. Właśnie no, tutaj też tak, ja może nie będę tego czytał, bo to bez sensu, no ale widzicie Państwo, że większość to są użytkownicy z Polski, no i tak naprawdę e, znaczy bo na Chomiku można znaleźć oczywiście nie tylko książki. Książki stanowią 15% e, produkcji jakby, w cudzysłowie portalu Chomiku.pl. E, do pewnego momentu na Chomiku.pl można było zobaczyć liczniki tych plików. Od pewnego momentu zostały wyłączone, to znaczy gdy pojawiły się jakieś informacje o tym, że wydawcy mogą e, jakoś na drodze prawnej dochodzić swoich praw w stosunku do chomiku i te liczniki zostały wyłączone, ale zanim zostały wyłączone można było zaobserwować jak przyrasta liczba tych plików no i ten przyrost był ogromny widzicie Państwo, że to nie tylko te pliki książkowe one tam, one tak naprawdę na chomiku stanowią no, mniejszość znaczną. I teraz proszę Państwa co? No bo jak.. Dlaczego ta, można mówić, że taki, taka wymiana, w jakich sytuacjach ona jest czymś takim szlachetnym i pozytywnym? No wtedy, gdy na przykład, tutaj była mowa o tym w prezentacjach na sąsiedniej sali, gdy wymieniają się osoby rzeczywiście znajome, prawda? To ja też uważam, że ja bardzo często kupuję sobie książkę i ją pożyczam komuś, to jest oczywiście coś bardzo szlachetnego. I, i, I tak naprawdę to jest legalne. To znaczy nazywanie tego piractwem jest nieporozumieniem. To można robić. Można też pliki elektroniczne udostępniać osobom znajomym. Natomiast coś, co jest szkodliwego w promowaniu tego typu zjawisk, mówieniu, że to tak naprawdę jest szlachetne i w porządku, to jest to, że jest to w oczywisty sposób nadużywane. I tutaj na kilku kolejnych slajkach Państwo zobaczycie takie sytuacje, że no ktoś reklamuje te swoje... Yy, tego swojego w tak jakby reklamował firmę komercyjną. Zobaczycie Państwo też przykłady tego, że ktoś udostępnia hasła. Znaczy właśnie, jaki to jest obiekt. Więc tu widzimy, że są to bardzo popularne pozycje. Takie właśnie największym powodzeniem cieszą się te, które są właśnie sprzedawane. Są też takie, które są popularne zawsze wprawdzie to też, żeby znaczy nie chcąc tak na jedną stronę wyłącznie znajdować argumentów trzeba też przyznać, że są tam też takie właśnie dzieła o no których w żadnym innym które są trudno dostępne to do upowszechniania takich takich utworów też ten serwis służy, ale e, widzicie Państwo nawet niektóre się, co też wiemy o tym wszyscy, to nie jest żadna niespodzianka, że niektóre utwory się pojawiają jeszcze przed premierą i teraz proszę Państwa no właśnie są tam, są tam też różne kolekcje i tak dalej, to żeby byście Państwo wiedzieli, że tam, znaczy to, o czym Państwo doskonale wiecie oczywiście, że to nie tylko, nie tylko te działania, które my określamy jako pirackie w tym złym znaczeniu tam mają miejsce, ale są też audiobooki, jest bardzo wiele książek w jednym pliku. Właśnie, proszę Państwa, ale teraz, jeżeli co, co ma świadczyć o tym, że znaczy jak można próbować bronić tego, tak, tego typu serwisów, mówiąc, że to tylko znajomym się udostępnia, żeby ten dostęp nie był powszechny, prawda? Bo nie są hasłowane, to teoretycznie nie udostępnia ten ktoś nielegalnie wszystkim tego utworu, a tylko tym, którzy znają hasło, czyli są jego znajomymi. No ale a są ja są znajomych. Mogę nie, nie prawa. Tak, ale w to nie wnikając, ja chciałbym pokazać, że to jest omijane w taki sposób, że ktoś to hasła udostępnia, to znaczy omija ten, ten wymóg, um, że trzeba znać hasło, tak naprawdę ujawniając je na różne sposoby. Tutaj jest jeden z przykładów, że te hasła są w nawiasach. Drugi jest oto hasło to 1, 2, 3. Widzicie Państwo, tutaj, bo tu jest też laser? O, tutaj. Hasło to 1, 2, 3. Te hasła są też jakimiś takimi dowcipnymi frazami, w dowcipnych frazach ukrywane, więc chodzi generalnie o to, żeby ominąć ten wymóg posiadania hasła. I to jest rzecz powszechna. Tych są takie chomiki też, właśnie. W ostat... Znaczy, bo chodzi o to, że zaraz tutaj w stronę konkluzji będę zmierzał, lecz bo są takie chomiki, które no mają ogromne zasoby. To znaczy, na przykład, mają całą wszystko, co wydały wydawnictwa jakieś specjalistyczne. Jest pytanie, czy rzeczywiście i, i do nich hasła są właśnie w taki sposób demaskowane. Chodzi o to, no a jeszcze proszę Państwa jest tak, że e, wiecie Państwo, że w komiku jest taki program, że tak naprawdę te to coś od nas ściągną, my możemy za to ściągać. Takie punkty można wymieniać na Allegro, można je sprzedawać. Więc to tak naprawdę zmierzam do tego, że to że oprócz tych uczniów, którzy sobie kopiują różne rzeczy i chcą być wolni i udostępniać sobie to, co mają na otwartym dysku, jest grupa ludzi, którzy zarabiają na tym pieniądze, a odbierają te pieniądze tym, którzy legalnie, w oparciu o te, o te regulacje prawne, które obowiązują zupełnie w Polsce, obecnie w Polsce i w oparciu o ten jakby model ekonomiczny wydawnictw, który, który działał do tej pory, próbują zarabiać na tym pieniądze. Są osoby, które zabierają to od nich za darmo i na tym tak naprawdę zarabiają. Ostatnio słyszałem taki, taką wypowiedź Agnieszki Odorowicz, dy dyrektora BISF-u, która powiedziała, że w tym sporze o z grubsza, biorąc piractwo, nie użyła tego słowa, tak naprawdę chodzi o to, im chodzi o to, w i w projekcie Legalna Kultura chodzi o to, żeby pieniądze wydawane na kulturę, na produkcję filmów, wracały do tych, którzy je tworzą, a żeby nie zarabiali na nich nielegalni pośrednicy. Tak samo jest, proszę Państwa, z książkami. I Chomikuj to jest właśnie taki pośrednik, to proszę Państwa, to jest, tutaj widzicie Państwo, dziś jest który? 26. Tutaj można z komiku ściągnąć na przykład w PDF-ie dzisiejsze wydanie New Yorkera. Czyli bardzo, a tu nawet, co to nie oto, ok, bo już można być. W każdym razie, no i można zaobserwować to, że ci uploaderzy, że oni się upodabniają do księgarni mają wszystko bardzo szybko w niezłej jakości w nowych formatach i y, udostępniają też pliki oznaczone znakiem wodnym i proszę Państwa wnioski są takie że chomikuj.pl to jest największa i najczęściej odwiedzana księgarnia internetowa w Polsce, tylko że tam no właśnie wszystko jest czy też no, może nie za darmo ale, jest, ale na pewno nikt nie płaci za to tym którzy doprowadzają do tego, że te publikacje w ogóle się ukazują. Taka biblioteka. Ale no, tam też można to płacić, tak? czyli to jest jednak... Biblioteka, taka... kupuje. biblioteka kupuje tytuły. Tak, a, a tu no biblioteka kupuje tytuły, poza tym biblioteka to jednak jest coś innego. No. A tutaj właśnie, okay. Okay. proszę państwa... To czy to nic posiądzie, jak to łączą <laughs> Ja nie wiem, czy chomik jest w statystykach czytelnictwa uwzględniany. Legalni sprzedawcy są po prostu skrajnie udolni od wielu lat. To jest główny problem. No. Więc... Nie wiem, czym jest pro... czy to jest główny problem, ale no, być może problemem jest też to, że tak, znaczy, moim zdaniem to, o czym tu mówimy, to też jest problem. Bardzo Państwu dziękuję.